Cześć, czołem. Witajcie w programie, w którym mówię sama i na dodatek się nie znam. Jej, jej, jej, jej, Jest to pierwszy albo zerowy odcinek, jak to woli. Będę mówić o rzeczach, którymi miałam do czynienia w ostatnim czasie. Nie obiecuję, że tygodniowo, bo chciałam powiedzieć w ciągu tygodnia, ale nie wiem, czy mi się będzie... Y, znaczy, czy będę miała czas nagrywać, bo to tyle zajęć i w ogóle, i wszystko yy, tak, co ja sądzę właśnie o tym, co się działo o yy, na przykład filmach jakie obejrzałam, tak i będę sobie mówić i to wszystko tak <grych> no, więc zaczynając yy, pierwszą rzeczą, jaką w sumie to jest polecacz no ale dobra Pierwszą rzeczą, o której będę mówić jest to y, polecę kanał YouTube'a który ostatnio oglądamy z Jackiem polecam, ja spam, jej jej. Y, nazywają się Game Grumps, angielski kanał jakby niektórzy się chcieli wiedzieć jakby to było istotne, bo dla mnie nie ma różnicy y, mają mnóstwo filmików, po prostu mnóstwo tak zwany content, jest, zapchani są contentem po prostu Yy, jak chcecie coś bardziej szczegółowych informacji o nich, no to są na wikipedii są te wszystkie imiona, nazwiska kiedy powstali, kto odszedł, kto edytuje kto tam jest kim żona, mężowie i tak dalej to wszystko na wikipedii polecam yy, ogólnie w tym kanale hmm, Game Grams, hmm, grają komentują, ale myg jest taki, są komediantami, więc czasami teksty są takie, że się nie wyrabia Rozmawiałam często na tematy gier, ale często też y, niekoniecznie dzieje się gra, oni są mówią o czym innym. Yy, I jeszcze jedna rzecz warta zauważenia, nie zawsze są to dowcipy bardzo grzeczne. I czasami zawierają dużo przekleństw, fekaliów i innych rzeczy. Ale zazwyczaj są zabawne. Polecam! Piu, piu, piu, piu, piu. Yy, w ostatnim czasie oglądałam też film. Wow. Pociąg do Busan koreański film, nie wiem czy to nazwać horrorem czy thrillerem horror to dla mnie nie był, ale thriller w sam raz, ale czy thriller może być zombie tak, film o zombie yy, koreański, z tego roku nawet, ku mojemu zdziwieniu yy, no zombie, tak, standardowy motyw ma bardzo dużo podobnych rzeczy jak w innych tego typu filmach czyli ktoś kogo ugryzie, nagle rozprzestrzenia się zombie nagle jest panika, bla bla bla no, i grupa ludzi, która ucieka z zombie tak, bla, bla, bla chce się dostaje bezpieczne miejsce, tak. Różnica tego jest taka, że cały czas działają im telefony, co zazwyczaj w tych po pięciu sekundach w Ameryce w horrorach pada im telefon. Działa im internet i działa im telewizja, tak. Yy. Różnica też jest taka, że akcja dzieje się w większości pociągu. Yy, zachowanie ludzi tych zombie, jak ich analizują, wykorzystują w końcu swój umysł i jak można je oszukać, tak? Yy, są biegające zombie, czego nienawidzę. Yy, jest też, one są też ślepe w ciemności. Chociaż to już jest duży spoiler. Spoiler wsteczny! Yy, no i też jest pokazane trochę inne psychologicznie podejście Yy, ludzi między sobą, tak? Reakcji, tam standardowo są wszystko jest wymieszane, wszyscy duży człowiek, dorosły, mały dzieciaczek, kobieta, mężczyzna, tak? No, więc yy, są trochę inaczej pokazane niż w zwykłych tych filmach. Yy, piu, piu, piu. Dalej. Ostatnio co oglądam nieregularnie, ale jest tego dużo. Dojo -do Bizarre Adventure z tego co wyczytałam na wikipedii jest 107 tomików tego nie wiem ile jest naruto i tego, ale jest pewnie więcej ale to i tak jest sporo powstaje się od, od 86 roku szacun mm. dopiero kilka lat temu zaczęli robić anime bo ja mówiłam o mangach tak? 86 rok wstaje anime i jest over the top ale jest spoko <laughs> całkiem przyjemnie się to ogląda polecam no i nie mogę się doczytać, czy ile jest tych sezonów anime, czy dalej wychodzą chyba dalej wychodzą, na pewno są chyba trzy raczej tak, jest jeszcze chyba jakiś czwarty czy piąty, ale pff, nie wiem trudno doczytać na tej wikipedii, tak? dobra, polecam biu, biu, biu będę polecać też gry w tym momencie na Play'a trójka ani na Play'a czwórka nic mnie nie urzekło, o czym już nie mówiłam polecam swój własny podcast którego już pewnie na, nie nagram, bo Jacka namówić do nagrania to jest szaleństwo yy, to się nazywa Blender of Gender a to ja, będzie to, ten program co słuchacie to jest Blender of Gender solo gadka yy, więc polecę dopiero grę na PS Wite. ostatnio dawali, nie wiem czy w wrześniu, czy w sierpniu, yy, jeśli ktoś miał PlayStation Plus, to dawali darmowo na Vite. Gra pod tytułem Amnesia. Amnesia, Memories, chyba coś takiego. Yy, ta gra w ogóle powstała na PSP, ale z tego co rozumiem zrobili port na Vite. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Yy, z tego co wyczytałam jest anime, nawet już chyba robią zawsze, jak, yy, Powinnam zacząć od tego, że to jest wizualnowy, tak? Więc trudno, żeby nie zrobili z tego anime Jest to też gra otome, czyli standardowo dla dziewcząt, że jest harem i tak dalej. Tylko, że tutaj, mm, bo zazwyczaj w otome myślę, że jest tak bardziej. Nie gra aż tak namiętnie w otome, że jest bardziej y, uroczo, że tam. No i tutaj normalnie się dzieje, tu cię poderwę, ty mnie poderwiesz i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest drastyczniej tu jest dużo badendingów które są drastyczniejsze M możesz zginąć, możesz nie zginąć eee. tak <laughs> polecam zdecydowanie jest na pewno ciekawsze od zwykłych otome oczywiście są standardowe tam, o, kocham Cię, jesteś moim życiem jak ja mogłem żyć bez Ciebie wcześniej jak ja mogę żyć bez Ciebie później bla bla bla ból ale jest krew i są cycki Heh. ok, polecę też Białbym, koniec, koniec, kolejny rzecz do polecenia. Biu, biu, biu. Polecę też. Z kitu żadnych więcej gier nie mam. Polecę zespół e, muzyczny, nawet, proszę Państwa. Koreański F w nawiasie X. Nie wiem, jak to się czyta. Funkcja X. Nie wiem. Zazwyczaj mają ten. Zazwyczaj gdzieś to pisze, jak sobie wymagają, żeby to przeczytać, ale na Wikipedii nie było, bo bardzo się wspomagam Wikipedią, która kłamie. Jest to koreański zespół K-popowy, czteroosobowa grupa dziewcząt, która tworzy od 2009 roku. Tam ich było pięć, a tam jedna odeszła, to no, Dlaczego zaczęłam to słuchać? No tam pomijając całą, no pomijając, no, muzyka jest najważniejsza, tak? To jest taki popiek bardzo przyjemny z jakimiś tam elementami, nie wiem, jak to nazwać, nawet z elementami w elektro może, nie wiem e, najbardziej mi w tym zespole się zapamiętała mm, główna, nawet nie główna, jedna z czterech wokalistek Amber, co jak na mnie, że zapamiętałam jak się nazywa, to już jest szacunek, po prostu to jest babka, która wygląda jak facet, nawet nie ma za dużego biustu e, Całą akcją z nią jest taka, że jest Amerykanką, jest jednocześnie raperem. Ma native językiem w angielskim, angielski, ale umie też koreański. Szacun. Mm. I to, co wyczytałam na Wikipedii, fun fact, Ma czarny pas w Taekwondo. Wow, naprawdę, to już trzeba być, mieć nieźle. No, mm. co ja mogę powiedzieć więcej? To było kilka rzeczy, które w tym odcinku polecam. Polecę jeszcze siebie na końcu i polecę swój kanał na YouTube Blender of Gender, na którym gram w Dragon Age Inquisition i yy, zaczęłam grać też w Michon The Walking Dead. Podejrzewam, że jeszcze więcej mi się rozrośnie, ale na razie nie mam czasu na edycję. Zbyt dużo. Yy, polecam też Jacka kanał Japspam. Pewnie go znacie. Pewnie teraz rzuca jakoś drugi sezon. Chyba tak. Gra też jakieś z ludźmi, ma jakiś podcast, dużo rzeczy robi, polecam. I to by na było na tyle w tym 01. odcinku mojego nowego podcastu. nie wiem, polecajki, sologatka. Czym ta się ciepło, mam nadzieję, że nikt nie ma też sologatki wymyślonej. I do usłyszenia, możliwe, że w drugim odcinku. Bye bye!